A jeszcze łaska. I wanted to tell you. to wszyscy? Die Geschichte heißt. For children it's okay. Die Affen, die nicht an glaubten. Chciałbym Wam opowiedzieć taką historię. Ty tej historii brzmi. Małki, które nie uwierzyły krokodylom. Jeśli dzieci i też starsze dzieci wśród nas dobrze i uważnie słuchali, to wszyscy teraz wiedzą, jaki jest nasz największy was, problem. Was macht uns not Leben? Co trudzi nas najbardziej w całym naszym życiu? Ein Wort. Jedno słowo. Powiedzcie. Proszę. Proszę. Auch, ja, Też, stimmt. ale? Tak. Unglaube? Unglaube tak. Gibt das, ale jest jedno takie słowo nadrzędne. Nad tymi wszystkimi słowami. Grzech? Zünde. Tak. tak. Und kann am durch Zünde in grzech? A kto najbardziej przez grzech, za pomocą grzechu w naszym sercu działa? Kto to jest? Te Tak. Diabeł tak. Um, es gibt heute Prediger, Dzisiaj istnieją kaznodzieje tacy, worte nicht mehr. którzy niektórych słów już w ogóle nie używają w czasie mm. Bożym. Nie używają słowa, grzech, Teufel, diabeł und Helle. i piechło. Szczególnie tacy kaznodzieje, kaznodzieje telewizyjni. Z tego względu, że ilość widzów nagle spada. Nie chcę już nic słyszeć takich słów. Bo to nie jest miłe mówić o takich rzeczy. Ale dzisiaj usłyszymy, usłyszymy historię o dwóch małpkach. Ty jak się nazywasz? Piotr i Samuel. Piotr i Samuel. Dwie małpki Piotr i Samuel. Mm. Siedzą na drzewku. Angeliani, der große onkel afe. E, wujek Jani, duży wujek e, e, małpa Piotr Samuel mówi do Piotra i Samuela Was hab ich gehört? Co słyszałem? Ihr wollt zum Flusskling! Chcecie iść do rzeki? To jest gefährlich. To jest bardzo niebezpieczne. Tak, jest krokodyle. Tam są krokodyle. Okej, okay. ja, nie ani. A oni się uśmiechają. To wiesz, no Angst machen. Ty chcesz nas tylko nas wraszyć. I sagłeś. Ale ja. ja wam mówię. Ach jest wieder ausgestellt. Das kann ja nie i uwaga! Mówię Wam, uwaga! Ej, życie jest takie piękne! życie jest takie piękne! Kom, uns doch mal, sind und spaß o, haben. Się, miejmy chociaż troszkę radości! Immer, alter, zawsze chcesz nam psuć radości naszej! My, my, my chcemy iść do rzeki! że krokodyle! Ale ja Wam powiedziałem, tam są krokodyle! to jest Pamiętaj! Piotrze, ten jest gejno, z starej daty człowiek. Hallo, Twiga, sagt die Hej, Hey, zwei, Samuel und... i. I Żyrafa mówi: hej, by Samuel ja, i Piotr. Jotre. Piotr i Samuel, idzie coś! Jak się macie? A, oh, prima! O, super, prima. się mamy. Hast już mnie? Słyszałeś już? Onkel powiedział. Wir, wir sollen positiv być ostrożni, idąc do Wody. Das krokodyle są krokodyle, jaka głupota. Vorsicht! Piotr, Samuel. Żyrafa mówi, uwaga, Piotr i Samuel. eklige Tam są bardzo takie obrzydliwe zwierzęta. Die są so einen oni tak śmierdzą z ust. Co, so spitze ceny? Mają takie ostre zęby. I co, risen ją.. Taki potężny pysk. Chcesz nas do angst My gliani. Ty chcesz nas tylko straszyć? Jak wujek gliani? Hej, moho! Boho, das jest pferd kommt. No i o, cześć, moho. dir? Jak się masz? Mm, mm, Samuel. So, Piotr, Samuel. Uwoljeni. Dokąd idzie się. Wir wollen runter zum Fluss. Chcemy iść do rzeki. Zum Fluss? Do rzeki? Und die Zeit! O tej porze? Mensch, es wird gleich dunkel! Tam zaraz będzie ciemno! Da geht man nicht mehr los! Tam się nie idzie o tej porze! Und übrigens gibt's da Krokodile! Poza tym tam są krokodyle! No, Boho! Moho! Co? Wiesz co? Unmöglich. Stimmt doch gar nicht. Ich sag's euch, der hat ein Maul so groß wie meins. Ja, wo wir waren. Und die Zähne so spitz. Und was hat er noch? Was hat er noch? So, oh. Taki, Er stinkt aus dem Mund. Sie gehen weiter. Nie glauben noch nicht an Idą unterwegs. Ja tak don, nie. Psz, my nie będziemy my, wierzyć nie ja, ja. wierzymy, są ja, kom, misi, die hieny? Hallo, ihr zwei. Cześć, Cześć wo geht's denn noch so hin inny spęd? A my, my Zum Wasser. Do, zum Wasser? Wir haben gehört, da soll es Krokodile geben. że tam są krokodile. So ganz große maul. Mają takie potężne pyski A was nas I co jeszcze? Szpicy C. A te I. Błoch. To jest Nie, na nee, też ten sommeracet. O ludzie, kto wam coś, to wierzy? Nee? No, a Krokodylów. Nie? No A krokodyle. Nie? No, są No, dobrze, że ty to mówisz. No, kiedy ty ruch to A, idźcie wy. Tu ma. Głupie małpki. Und du gehst runter. Das ist das so schön. Wie ich gedacht habe, so schön. na Ach, oh, ist das schön. Das gibt keine Ach, schön. Und Leute. No, no, no. One, one picture too much. Ale wiecie, co oni sie chcieli robić wollten da co oni chcieli robić? Oni mogli zobaczyć, swoją tam twarz I to było takie fajne. to I to było to. I to było to. I to było I to du I to to. I Ciemna noc. Tylko księżyc widoczny. Siedzą sobie razem. Ale nagle uchodzi ich cała taka odwaga. już tak drżąco trochę śpiewają. Nie ma krokodylów. To już nie brzmi tak przekonująco. Nagle przepływa pięknie przez wodę. Nadal śpiewają. Nie ma krokodylów. Nein! Nie! Gibt es also nicht! Nein! Nie ma? Hinter ihnen. A za nimi? ein ekliges Vieh. Obrzydliwe zwierzę. Ein Maul so groß wie Boho das Nier. Potężny pysk jak boho Hippopotam. Zähne noch spitzer als die von Bissy der Hiene. Zęby jeszcze ostrzejsze jak od tej hieny. Uh, A smrut uh. o ludzie. Schlechte Geschichte, oder? Skąd ja nie schlafen? Skąd nie schlafen? Dzisiaj na no, będziecie spali wszyscy. In letzter Sekunde. Ostatniej Sekunde. War doch Twiga, die Giraffe, gekommen. Psychotwiga. Hat Psychotwiga ausgerufen. Und dann noch hier. Oh, schnell, komm, mm. der muss raus. Aus dem Rachen! pytanie. Czy istnieje böse co jest als diese böse Czy im Mund co jest większe od Boga? Czy istnieje coś, co jest większe od Boga? Czy istnieje coś, co jest większe od jest większe so schlimm Czy istnieje coś, jest Nieposłuszeństwo też nie jest takie straszne. Widzicie, że to jest pewna taka fabuła. ale ma wyjaśniać Dinge biblijne prawdy. Dass einfach Gottes Wort Ona pokazuje nam, że mamy słuchać słowa Boże. Wenn Gott nas ostrzega przed pewnymi rzeczami. Sünde to na przykład słowo mówi do nas, że grzech zatraca ludy ziemi. Nieważne, czy mieszkasz w Polsce, czy w Niemczech. Możesz, możesz robić, co chcesz. Możesz żyć twoim, Twoimi rozkoszami, jak Ci się podoba. Ale później, na końcu, będziemy wszyscy w wielkim niebezpieczeństwie. Jeśli by nie przyszedł ktoś, który pokonał diabła, swoją własną bronią, i to, co to było? To była śmierć. On umarł za nas. za Piotrka i dla nas, dla wszystkimi, Damit abyśmy mogli pójść do Dla niego, dla wszystkich. wszystkich. Dla Udowodnił nam, że nas miłuje. I że umarł za nas. To była ta krótka historia. Może Może znacie tę historię. I don't know. I don't remember. another one in my mind, but uh, it's not one that you know. is the.